Pan z wami słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam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 Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owca. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pasza. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Niech Pan Was obdarzy pokojem. To takie oczywiste, że dom ma drzwi. W tym domu są pomieszczenia, które też mają drzwi. Do tej kaplicy weszliśmy przez drzwi. Nie wyobrażam sobie jakiegoś pomieszczenia, które byłoby bez jakiegoś, no, bez drzwi, bez otworu na wejście. To jest takie naturalne i oczywiste. Jestem w domu i idę na zewnątrz przez drzwi i wchodzę przez drzwi. Wchodzenie przez drzwi jest czynnością tak naturalną, że nawet tego nie zauważamy. Jezus mówi, że On jest drzwiami, tak? On jest bramą przez którą można tak przechodzić mieć go tak na co dzień, tak, tak zwyczajnie, jak przechodzenie przez drzwi. Drzwi są takim łącznikiem między tym, co jest wewnątrz, a tym, co jest na zewnątrz. Łącznikiem tych dwóch światów. Wszystko, co, co robię tak i przechodzę przez Jezusa, co przechodzi przez Jezusa jest takie naturalne. Może być takie naturalne, że, że moja codzienność, która przechodzi przez Jezusa, jak, jak ja, tak jak przechodzę, ja przez drzwi. Dzisiaj jest nie taki zwykły dzień. Pada deszcz i jest poniedziałek. I może być wszystko właśnie, prze, może wszystko przechodzić przez Jezusa. Te wszystkie zwyczajne sprawy, trudne i łatwe, niech one przechodzą przez Jezusa.